A przed nami teraz spotkanie jest zupełnie inne. W tym roku obchodzimy rok Mariana Rejewskiego. To słynny matematyk i kryptolog. Z tej okazji przez cały tydzień opowiadamy o tej wybitnej postaci. Wspólnie z wiadettą Myszkowską to czynimy. Dziś odcinek drugi. W październiku 1932 roku, kiedy trójka matematyków pracowała jeszcze nad złamaniem szyfru Marinę, kapitan Maksymilian Ciężki wezwał Mariana Rejewskiego na prywatną rozmowę. Pokazał mu wtedy dokumenty dotyczące innego niemieckiego szyfru. Rejewski napisał później w swoich wspomnieniach. Czy to z odczytanych depesz, czy też z innych źródeł, dość, że wiedziano, że jest to szyfr maszynowy. Wiedziano nawet, że maszyna, którą szyfrowano, nazywa się Enigma. Rejewski podjął się tej dodatkowej pracy, realizowanej w ciągu pierwszych kilku miesięcy absolutnie indywidualnie, w tajemnicy przed pozostałą dwójką kolegów. Kryptolog i historyk Marek Grajek uważa, że Marian Rejewski dokonał wtedy rewolucji w kryptologii. Udało mu się... Zbudować enigmę. Zrekonstruował maszynę, której nigdy w życiu nie widział na oczy. Zrekonstruował ją tylko i wyłącznie metodą czysto matematycznego rozumowania, gdzieś pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem w 1932 roku. Wtedy też złamał pierwszą depeszę Enigmy. Zauważył, że w depeszach powtarzają się często te same klucze do szyfu. Rejewski założył, że Niemcy wysyłają pomiędzy sobą życzenia świąteczne i złamał pierwszą depeszę Enigmy wychodząc z założenia, że tam musi występować słowo Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. <grych> no i nie mylił się, miał fantastyczną intuicję psychologiczną. Po tym jak Marian Rejewski złamał szyfr Enigmy po raz pierwszy, dołączyli do niego Henryk Zygalski i Jerzy Różycki. Wkrótce odizolowano moich kolegów i mnie, tak dokładnie od reszty pracowników, że nawet woźny wnoszący herbatę na śniadanie nie miał prawa wstępu do naszego pokoju, u którego drzwi rozwieszono na domiar czarną kotarę, wskutek czego pokój nasz żartobliwie przezwano Black Chamber. W owej czarnej komnacie starali się opracować różne metody łamania enigmy. Od tej pory tworzyli wspólnie pracujący bardzo konstruktywnie, bardzo harmonijnie, a przede wszystkim bardzo skutecznie Zespół kryptologów byli jednym z najskuteczniejszych zespołów kryptologów w historii tej dyscypliny, jak sądzę. Zadanie polegało przecież nie tyle na rozwiązywaniu, ile na szybkim rozwiązywaniu niemieckich szyfrów wojskowych. I był to istny wyścig, bo klucz do szyfru zmieniał się codziennie, a i sama maszyna była przez Niemców udoskonalana. Z zachowań niemieckich kryptologów jednoznacznie wynika, że Niemcy liczyli się wtedy bardzo poważnie z możliwością wybuchu konfliktu wojennego. Z tej prostej przyczyny, że dokonali zasadniczych zmian w konstrukcji swoich szyfrów, w sposobie użycia enigmy. I wszystkie polskie metody straciły skuteczność. Wtedy Polacy pokazali swoją klasę jako kryptolodzy, dlatego że w ciągu dosłownie kilku tygodni nie tylko wymyślili nowe metody ataku na szyfr Enigmy, ale także implementowali je i zastosowali skutecznie, to właśnie wtedy Marian Rejewski skonstruował swoją bombę, która była agregatem sześciu Enigm. Odnalezienie klucza dziennego do niemieckich depesz zajmowało tej maszynie tylko dwie godziny. A ciąg dalszy tej fascynującej opowieści, którą przygotowuje Wiodetta Myszkowska jutro.